Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu Podcastowego. Ze mną jest dzisiaj również Hubert Spandowski, czyli Mando. Cześć Mando. Cześć Jerry. I rozprawimy się z... American Horror Stories z ostatnią partią odcinków. Zostały nam trzy odcinki trzeciego sezonu. Mówię rozprawimy się, bo wygląda na to, że ten serial po trzech sezonach podzielonych konkretnie jeszcze w przypadku trzeciego sezonu na dwie części ostatecznie trafił do piachu, no ale nie mniej. Trzy ostatnie odcinki przed nami. No i dzisiaj podyskutujemy sobie o odcinku siódmym trzeciego sezonu, czyli X. Odcinku ósmym Leprachaun, czyli bodajże w polskim tłumaczeniu jako skrzat ten odcinek się pojawił. Oraz odcinku dziewiątym The Thing Under The Bed, czyli w polskim tłumaczeniu jest to to coś pod łóżkiem. No i zaczniemy sobie od odcinka zatytułowanego X. Jest to odcinek dosyć specyficzny, o czym zaraz sobie podyskutujemy. I ja od razu się rozprawię ze scenarzystami i oddam Ci głos Mando przy okazji fabuły, bo tutaj za reżyserię odpowiada Matt Spicer, ja go specjalnie nie znam, on ma jakiś tam krótki telewizyjny dorobek, ale nic jakiegoś istotnego, a za scenariusz odpowiada tutaj trio Brat Falczuk, czyli jeden z twórców całego American Horror Story i Stories, świętej pamięci już Manny Koto, który odpowiadał tutaj w tym serialu za mnóstwo odcinków i którego jeszcze dzisiaj będziemy mogli podziwiać jako scenarzystę oraz Austin Elliot. No i tak jak te pozostałe epizody, ten odcinek pojawił się 15 października w Stanach premierowo, no a chwilę później u nas także na Disney+. Plus. A jak to wygląda fabularnie, Mando? Zanim fabuła, jeszcze od razu mogę powiedzieć, że w poprzednim podcaście mówiłem, że te czołówki no, wymagają już czegoś, żeby były charakterystyczne i zapamiętywalne. I te trzy czołówki są charakterystyczne mm -hmm, i zapamiętywalne. Prawda. Co prawda o tych dwóch, to może o tych dwóch pozostałych, to może przy kolejnych odcinkach. Ale ta pierwsza nie wyróżnia się formą, tak jak te dwie pozostałe, ale wyróżnia się z tego, co pamiętam, właśnie tym horrorem cielesnym troszeczkę. I ja obejrzałem od razu po nagraniu tego pierwszego podcastu i na to zwróciłem uwagę, że tutaj o, mamy czołówkę, którą, e, którą się e, przyjemnie, nieprzyjemnie ogląda. Natomiast sam odcinek po pierwsze jest czarno-biały, trochę nie wiem dlaczego, ale jest taka forma, ta, tak sobie przyjęli, żeby tak go zrobić. I to jest nocna zmiana, nocny dyżur w szpitalu. Najpierw poznajemy faceta, który stoi w tej budce na parkingu i on widzi jakąś dziwną postać. Jakaś dziwna osoba, której jeszcze nie widzimy w pełni, gdzieś tam przechodzi i stoi sobie w pewnym miejscu. My poznajemy dwie pielęgniarki, które zajmują się pacjentem chorym na raka, którego matka nie ma opłaconego ubezpieczenia, no więc mają do przekazania złe wieści, ale wtedy się okazuje, że jest jakiś program, w którym ten szpital bierze udział, taki program, o którym główna bohaterka w ogóle nie słyszała, który typuje właśnie niektóre przypadki i wtedy opłaca im całkowicie leczenie. No i ten chłopiec się do tego kwalifikuje. I w tym momencie pojawia się w szpitalu przedziwaczna postać. Straszna, przerażająca postać, właśnie ta, którą widział facet w tej budce parkingowej. To jest kobieta w jakimś starym, zniszczonym e, stroju szpitalnym, która, e, tak jakby. Jest na stop klatce krzyku, e, tak jakby miała taką wygiętą, przerażoną, krzyczącą twarz i zatrzymaną w czasie. Wskazuje na coś, coś pokazuje, coś robi. E, ona zostaje zabrana do łóżka szpitalnego i cały czas ma tę przerażającą twarz. My to widzimy już wtedy dokładnie. No i zaczynają ginąć ludzie, a ta pacjentka zaczyna znikać. I w trakcie odcinka stopniowo odkrywamy, że to ma jakieś drugie dno, że to ma, jest jakaś historia w tym szpitalu, którą część osób zna, a częściej nie zna i kolejne etapy tej historii wypływają, a gdy już nasi bohaterowie wiedzą wszystko, gdy już mają odkryte wszystkie karty, no to zaczyna się pewna walka o życie, która prowadzi nas do finałów, finału, którego ja nie lubię, no ale to tutaj ten odcinek jest na tyle dobry i na tyle tyle ciekawy, że, że trochę bez sensu chyba tutaj spoilerowo gadać, więc ja nie wiem czy w którymś momencie się z tym rozliczymy bardziej czy nie. No tak, no w sumie ładnie to wszystko wyłuszczyłeś. Ja zacznę od tej formy. Też do końca nie wiem dlaczego tutaj twórcy zdecydowali się na czerń i biel, co jeszcze jest w ogóle interesujące z punktu widzenia czołówki, która jest dla odmiany kolorowa. Więc to jest taki zła trochę czy odwrócony schemat, który się nieraz pojawiał, ale ja przyznam się, że te, ten wybór potęguje klimat. On chyba działa właśnie, nie? Tak. No, no bo mhm. ja nie wiem, czy w kolorze to by działało tak samo. A tutaj przez to, że mamy tą nocną zmianę, ciemno plus jasne światła, więc tak naprawdę gramy tym tą czernią i bielą, że to potęguje faktycznie klimat. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Znaczy mi się wydaje, że raz, że potęguje klimat, bo wiesz, tutaj ta mgła, te, te takie nocne ujęcia właśnie, ta czerni biel w szpitalu, to się dobrze sprawdza, ale wydaje mi się i ja tak o, o tym myślałem, czy tutaj właśnie ta postać tej kobiety, tej takiej przerażającej, czy ona nie była tym też jakimś zalążkiem tego pomysłu, bo ja tak sobie myślałem, że ona gdyby była w kolorze i wiesz, by miała na przykład, nie wiem, jakiś ten zakrwawiony, dajmy na to, ten szpitalny kostium i, i nie wiem, jakieś żyłki na twarzy i tak dalej, to, to nie wiem, czy to by na przykład źle nie wyglądało, albo czy by nas to jakoś tak nie, nie rozpraszało, a tutaj Tutaj ta czerni biel to działa tak, że my i tak sobie wyobrażamy po prostu najgorsze na jej twarzy, a wygląda to po prostu naprawdę upiornie. Nie? Także, także wydaje mi się, że to był tak czy siak jakby trafiony wybór i ja ci powiem, że ty już mnie nastawiłeś pozytywnie trochę do tego odcinka, ale ja i tak się mega zaskoczyłem jak ten segment jest dobry. On ma no. trochę swoich głupotek, bo w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, nasza pani pielęgniarka już powinna się zorientować, że coś jest na rzeczy, bo na przykład, nie wiem, jakieś badania nie trafiły tam, gdzie powinny trafić, albo coś w tym stylu, to ja już krzyczałem nie rób, nie rób tego, nie idź no, tą na drogą. No ona kilka razy tak robi. Tak, kilka, kilka razy tak skonfrontować robi. się z głównym przeciwnikiem sam na sam w zasadzie w zamkniętym pokoju, co też jest głupie. Głupie jest to, że masa ludzi nagle okazuje się, że pomagają, oni tłumaczą dlaczego, ale to nie jest do końca logiczne, biorąc pod uwagę co się dzieje w tym szpitalu, ale, ale jaki tu jest klimat, jak to, jakie to jest straszne, mocne i dobre. Tak, tak, ja się totalnie zgadzam, bo mówię, ja naprawdę momentami mnie wykręcało i krzyczałem aż do ekranu, że po prostu nie rób tego, tym bardziej, że ona tutaj ma kilka takich momentów, że może uciec nie? i coś się dzieje i on przetrzymuje i podejmuje decyzję właśnie, że jednak zostaje i idzie dalej w to prywatne śledztwo, no i, no i kończy się to ostatecznie tak jak się kończy, nie zdradzimy wam w jaki sposób i to jest, pomimo tego właśnie tych takich głupotek i, i, i takich klisz to ogląda się to naprawdę fascynująco i z, ja siedziałem na krawędzi fotela, z tym, że ja też nie wiem, czy ja nie jestem trochę może skażony, czy nieobiektywny, jeżeli chodzi o, o tematykę bo ja za gówniarza miałem etap fascynacji tillerami medycznymi nie wiem, czy ty pamiętasz, była taka fala i w Polsce, ale też i na świecie, jak wychodziła koma w Polsce wydawali mnóstwo tych książek, tam Robina Kuka, mhm. Crichtona i innych, po prostu tego było na pęczki i to też się pojawiały ekranizacje i ja miałem w domu też mamę pielęgniarkę, cały czas zresztą mama w zawodzie pracuje i wiesz, trochę ona historii też przynosiła ze szpitala i nie wiem, jakoś to zawsze na mnie działało i pobudzało moją wyobraźnię i tutaj wydaje mi się, że to naprawdę fajnie jest roz, rozpisana ta fabuła i to, to co mówisz, tutaj się okazuje, że właśnie ta intryga jest trochę na szerszą skalę, ale ona ona jest trochę dziwaczna, czy ona wymaga przez to, że my widzimy pewne skutki poczynań tutaj bohaterów i można się zastanowić, czy, czy to jest racjonalne, czy nie, ale z drugiej strony ja mam wrażenie, że przez to na jakich lękach i na jakich motywach cały ten odcinek jest zbudowany, czyli właśnie na takich kwestiach trochę strachu przed ostatecznym, przed rakiem, nie? chorobą nieuleczalną, na takich motywach, że jednak, nie wiem, dla rodziny, dla bliskich człowiek jest w stanie zrobić bardzo wiele i, i łapie się czasem różnych, no nawet nie do końca racjonalnych motywów, no to to działa, to, to po prostu to działa i no ja mam wrażenie, że tutaj się wszystko udało, bo, bo mówi i klimat, i ta forma, i aktorstwo, które jest też bardzo fajnie tutaj prowadzone, no, no wszystko mi tutaj działało w tym odcinku. No tu mamy jedną znaną twarz. Nie mam przy sobie komputera, więc nie sprawdzę e, tego doktora. Gra bardzo charakterystyczna twarz. E, na pewno kojarzycie. To jest he Henry go z... Winkler. E, tak, to jest mega e, rozpoznawalny aktor. To, to, każdy go na pewno wizualnie. Skojarzy no to jest oczywiście dużo starszy, nie, niż z tych ról, w których go kojarzymy. A wtedy już tam jakimś młodzieniaszkiem nie był, ale od razu, od razu się rzuca w oczy. No i to zakończenie. Ja powiedziałem, że nie lubię, no bo nie lubię takich motywów, jak ja ich nie lubię, ale i tak do samego końca oglądałem to z jakimś tam, nie wiem, z jakimś wyrazem twarzy raczej pozytywnym i trochę jak na szpilkach. Także ja jak najbardziej tą, tę końcówkę oceniam pozytywnie, tak jak cały odcinek, naprawdę mega pozytywnie, tak mówię do samego końca, aczkolwiek takich motywów nie lubię. No ja mogę to zrozumieć, no bo to jest motyw, którego można nie lubić, ale wydaje mi się, że on tutaj akurat pasował dobrze do całości tego odcinka i też do tego serialu, także ja byłem suma sumarum zadowolony. No, no, duże zaskoczenie i naprawdę, nie ja wiem, najlepszy odcinek tego sezonu chyba. No, myślę, że bez dwóch zdań. Zresztą ja tak przyjrzałem sobie oceny... Nie wiem, czy to... całego serialu, nie... O i ja bym chyba nawet zaryzykował, że całego serialu y, ja jeszcze ten Milk, Milksmates taki dziwaczny, nie wiem czy ty pamiętasz y, w, y, a w Stanach rozgrywający się w jakimś tam XVIII czy XIX wieku y, to jeszcze ja, bardzo ja, dobrze ja, wspominam ja. Y, ten odcinek ale, ale no X na pewno się tu będzie wyróżniał i on jest najwyżej oceniany i na IMDB i też na Filmwebie także widać, że on nie tylko na nas oddziałuje, ale po prostu ogólnie się bardzo spodobał. Tak jest. A ten drugi odcinek, Ty powiedziałeś, że po polsku nazywa się Skrzat, co jest głupim tytułem, ale ja, gdy włączyłem sobie teraz na Disney+, Plus, to wyskoczyło mi z lektorem, już od razu z automatu, bo tego lektora dodali od tamtego czasu, co ostatnio nagrywaliśmy. I w lektorowej wersji tytuł jest jeszcze głupszy, bo brzmi kobolt. I one, te leprikony w tym odcinku są cały czas nazywane koboltami. No kobolt według Wikipedii to jest według germańskiej mitologii opiekuńczy duch, który przebywa koło paleniska lub pod belkowaniem domu. No nie ma to związku z koboltami. No tak, tak. Tutaj zdecydowanie to nie tędy droga ten tytuł oryginalny, czyli Leprechaun to, to jest dobry trop, no bo to się będzie kręciło jak przybliżysz zaraz fabułę właśnie wokół um, takich postaci legendarnych kojarzonych ze złotem, e, ale najpierw twórcy, no i tutaj mamy ekipę, która z American Horror Story jest związana i już się przewijała, czyli za reżyserii odpowiada tutaj Alexis Martin Woodall, a za scenariusz odpowiada Joe Bucken, e, który chociażby maczał palce przy bakrumsach, o których opowiadaliśmy w poprzednim odcinku. Mm -hmm. I fabularnie to jest odcinek... Po, znaczy tak, po pierwsze czołówka jest e, animowana, jest inna. No i jest charakterystyczna na tyle, że się już e, wyróżnia i jakoś tam się ją zapamiętuje. Tylko to jest taka animacja inna niż ta w jeszcze następnym odcinku, bo tam też będzie animowana. I ten odcinek pod kątem formy jest przedziwaczny, bo... Po pierwsze nie wiemy, kiedy to się dzieje, chyba tam nie pada data. Najpierw mamy jakąś retrospekcję chyba z XIX wieku, a potem przenosimy się i nie dostajemy chyba żadnej informacji, chyba że mrugnąłem i nie zauważyłem. Nie, nie, chyba a nie ale, raczej, ale plus minus tak współcześnie, może troszeczkę wcześniej właśnie, niż Właśnie nie, właśnie trochę, trochę chyba, bo tu nie ma w ogóle komórek, ten temat nie istnieje. Plus jak opracowują plan i jest stan konta, jednego z bohaterów, tam chyba 20 dolarów i on wypłaca 3 dolary i jeszcze z tymi tam 18 centami, to zakładam, że to chyba nie są współczesne czasy, tylko weźmy tak z 3 A dekady oni tam nie dzwonią do, do siebie na komórkę? Bo mi się wydaje, że tam jak są te sceny z ochroniarzami i tak dalej, to, to że tam właśnie komórki były. Ale może nie. Może, no może dobra, to, jest nie, to chyba to mało mhm. istotne. No. Tak, tak, tak, nieistotne. Natomiast cały odcinek jest w takim trochę humorystycznym, tonie utrzymany, bo zaczynamy od takiego depresyjnego miasta, w którym po pierwsze ludzie trochę nie mają pracy, ludzie nie mają perspektyw i raczej kończą źle, chyba że stamtąd uciekną. Eee, I my poznajemy parę. Faceta, który no, ma problem ze znalezieniem jakiegoś zatrudnienia, i jego dziewczynę, czy też żonę, która jest już w jakiejś tam zaawansowanej ciąży. Dowiadujemy się, że ten facet ma jakąś swoją bandę taką, takich, e, takich przegrywów, którzy go wkręcają często w szemrane interesy. Ta dziewczyna bardzo nie chce, żeby on z nimi e, współpracował. Natomiast dziewczyna pracuje w banku i która spada, że jest menadżerką banku, co trochę mi się kłóci z tym, co mamy dalej, bo oni jednak cały czas mówią, że biedą, kle, klepią biedę i jest, e, no na, gdzieś tam na granicy kryzysu i dramatu i tak trochę mi to nie gra z tym wszystkim, z, tak naprawdę z całością tego odcinka. No i nasz, nasz główny bohater spotyka się z tymi typami, tam właśnie jeden ostrzega ich przed koboltami pierwszy raz, a oni opracowują pewien plan i to jest zrobione jak, jak taki heist mówi. W sensie oni cały ten plan opowiadają, jest muzyczka, są żarty w trakcie opowiadania, oni to, to przerywają, my widzimy ten cały plan, jak oni to realizują w trakcie opowiadania, gdzieś tam jakieś właśnie takie, takie głupotki, takie śmieszki są, z siebie się nabijają, no chcą napaść na ten bank, bo, bo zakładają, że są dosyć duże rezerwy złota w tym banku, no i napadają. A w międzyczasie e, pojawia się jakiś dziwny tytułowy, to chyba nie spoiler, skoro wiemy o czym jest ten odcinek, Skrzat Kobold no i nasi bohaterowie nie kończą dobrze, ale na koniec mamy jeszcze twist, który, tak jak mówię, no dla mnie jest jednak głupi, e, chociaż jest motyw z babcią e, żony czy dziewczyny głównego bohatera, który mi się podobał, którego jakoś nie przewidziałem, ale to, że nie przewidziałem twistu, to mówię, on mi nie gra z całym założeniem tego odcinka. No to ja tak z ciekawości sprawdziłem, bo nie dało mi to spokoju, komórki są, więc to musi być jakiś plus minus współcześnie i ja mam trochę problem z oceną tego odcinka, bo on... Um ten początek mi się nie podobał w tym sensie ta retrospekcja z tego XIX wieku, bo ona była taka sztuczna jeszcze wiesz, mamy tego bohatera, który przechodzi obok tej studni która się świeci złotem po prostu niczym w kreskówce i jeszcze ten tytuł odcinka no to ja od razu dodałem dwa do dwóch wokół czego to się będzie kręcić i no, ten początek nie nastrajał mnie optymistycznie, no później ta czołówka faktycznie charakterystyczna no ale kiedy się zaczyna cały ten segment z, z tym planowaniem skoku, to z kolei to jest motyw, którego ja nie lubię, e, czyli mamy taką bandę nieprzyjemnych przegrywów, którzy m, po prostu sami się y, pakują w kabałę. Bo Tam w to w jest taki głupi motyw, bo jeden tak, z tak, nimi... Tak. I jeden jest taki dodatkowy, doklepany, i on, on z kolei ma pracę, stałą pracę, i w ogóle dobrze mu się wiedzie, a decyduje się z nimi wziąć w tym udział, bo przyjmiemy cię do naszej bandy. No kurde, co my mamy 15 lat, oni tam mają jakąś swoją nazwę tej bandy. To jest taka. Tak, jakaś boys grupka, chyba, czy coś takiego. Tak, no, jakaś taka banda luzaków z tego miasteczka, no ale to, to, to nie są ludzie, którzy są w liceum, nie? żeby jakiegoś przegrywa przyjąć do swojej e, bandy, tylko. Tylko dorośli faceci. No tak, tak, i, i, ale, ale mówię, no ja ogólnie nie przepadam za e, takimi motywami, bo to, to jest ru, robione czasem bardziej komediowo, tak jak tutaj, czasem bardziej na poważnie, ale po prostu no, no mówię, jakoś to na mnie źle działa, jak widzę takich, wiesz, taką grupkę ludzi, która ja widzę od początku, że oni są skazani na porażkę i tu już abstrahując od leplikonów, który, który, na, którzy, które na nich będą tutaj polowały, i, no i faktycznie, no, tak jak mówisz, nie, nie kończą dobrze, ale kiedy ja już się na pewnym etapie pogodziłem, że ten odcinek raczej będzie do spisania na straty, to w sumie mi ta końcówka go jakoś wyciągnęła trochę w górę, dlatego właśnie, że jednak zrobili z tym motywem trochę coś innego i poprowadzili to w takim kierunku, którego się nie spodziewałem. I to nadal nie jest jakiś super dobry odcinek, ale on mi się całościowo spodobał. Bo mówię, jakoś może też właśnie przez to, że zaniżył mi ten początek oczekiwania, to, to później nagle, kiedy to zostało dosyć w sumie kompetentnie rozpisane, to, to, to, to ja byłem zadowolony po seansie. Także, no mówię, dla mnie to, to nie jest absolutnie poziom wcześniejszego odcinka, ale, ale spoko, spoko dla mnie. Osobiście? No, nie, no dla mnie. Co prawda, to nie jest jakiś niski poziom, bo to się przyjemnie ogląda. Nawet tą pierwszą połowę się przyjemnie ogląda, chociaż jest głupka głupawa i, no i mówię, i taka prze, prześmiewcza. Ale ona jest długa i te kobolty pojawiają się trochę, dla mnie, tak nagle dziwnie, tak jakby nagle zrobił zwrot ten film, bo tutaj wcześniej nic takiego nie było, co prawda no były te plakaty, że ludzie giną i tak dalej, mieliśmy ten wstęp, ale potem mieliśmy bardzo długi taki, taki humorystyczny film o skoku na bank, a potem nagle wyskakują mi e, skrzaty, które y, mają zabijać, to, to, to, to tak dla mnie było już tak średnio zszyte, ale dobra, pierdoła, no ale mówię, no yy, Rzecz, która wymagałaby spoileru. To, co okazuje się twistem, jak dla mnie się totalnie kłóci z tym, co jest wcześniej, a już nawet sam fakt, że oni klepią biedę, gdzie dziewczyna jest menadżerką banku. O tym mówią. Ja wiem, że to jest miasto, w którym wszyscy klepią biedę, ale jednak to jest banki, to jest menadżerka. No, oni raczej powinni mieć dużo pieniędzy i facet nie powinien łapać się brzytwy. Nie, nie powinien raczej tak depresyjnych kroków podejmować. Oczywiście ja to akurat ten motyw to bardziej czytałem na zasadzie trochę męskiej frustracji, męskiej ambicji, niż tego, że oni jakoś tam bardzo klepią Ale tu biedę, jednak nie? pada, że ledwo wiążemy koniec z końcem, ale jakoś to wiążemy, masz mnie, masz córkę w drodze, jakoś sobie radzimy, nie? to to jednak ta, ta, ten dialog jest, nie? że no oni tak, są tak, troszeczkę ale... w dołku i na granicy ale wiesz, ale ja to bardziej odbierałem na zasadzie takiej, że ona pracuje a on, a on nie pracuje w zasadzie no, że wiesz, że jest sfrustrowany tym że tej pracy nie może znaleźć I, i dla mnie to to że on się decyduje na ten taki głupawy krok no to dla mnie to było jakoś uzasadnione, nie? Także, no, ale skoro ona może zaradzić im w życiu, to nawet go powinna jakoś nie tyle mu powiedzieć co, co nastawi albo jakoś, nie wiem, no... Nie da się tego powiedzieć bez spoilerów, nie? No tak, no, ale Powinna ale zadziałać, akurat... żeby on nie zrobił tego, co zrobił. Ale wydaje mi się, że to akurat e, czyszczą trochę z kolei w dialogach w końcówce, bo e, tam pada wprost e, z jej ust między innymi e, takie zdanie, które, no właśnie moim zdaniem jasno sugeruje, że ona nie chciała, żeby się wydarzyło to, co się wydarzyło. No ale no to powinna zadziałać wcześniej. No... Pewnie tak, no pewnie tak, no ale liczyła, że mąż będzie mądrzejszy. No próbowała mu wypreswadować, żeby nie, nie z Eastie Boys się nie bratał, no nie posłuchał. No. Żyć konie. Natomiast to jeszcze tak w ramach ciekawostki, bo nie wiem, czy ta aktorkę poznałeś, tę menadżerkę banku, bo to jest mm, Jessica Barden, tak. która grała w Death of, The End of the Fucking World. No no no, no, no, no. no, I ja jej w ogóle nie poznałem, dopiero później, jak Ja też nie, ale siadałem. wyczytałem po odcinku, tak, tak. No, bo ja z kolei no. chciałem sprawdzić tego szefa Easty Boys, bo wydawało mi się, że twarz kojarzę, ale nie, nie kojarzyłem i wtedy właśnie ją zauważyłem, że to ale ta, to kurczę, to jest dziwne, bo ja tego gościa też właśnie cały czas miałem przeświadczenie, że ja go skądś kojarzę, no ale to może jak gdzieś, nie wiem, w jakimś serialu czy w czymś się przewinął po prostu i tyle, nie? No dobra, tak czy siak, jak dla mnie najsłabszy odcinek z tej trójki, no bo trzeci to znów jest dla mnie e, bardzo dobra rzecz. Tak, e, trzeci odcinek, e, tutaj z mojej strony to było spore zaskoczenie, że on jest tak krótki, e, bo on chyba cały ma 34 minuty m, z napisami. Tutaj za reżyserię odpowiada Kartney Hoffman i e, jako scenarzysta powraca m, po raz ostatni e, Many Koto, m, czyli mówię, no gość, który, no, chyba dużo się nie pomylę jak powiem, że z połowy odcinków w American Horror Stories napisał dla przypomnienia tytuł to the, end, the Thing Under The Bed czyli coś pod łóżkiem no i Mando przybliż nam tutaj fabułę tego odcinka no to jest taki dobrze zrobiony boogieman, gdyby boogieman był lepiej zrobiony to właśnie tak by wyglądał Zaczynamy od dziewczynki. Nie wiemy, kto to jest. Ona ma jakieś koszmary, jakieś dziwne sny i ma potwora pod łóżkiem. Wtedy przeskakujemy. Nie wiemy na tym etapie, o co tutaj chodzi. I poznajemy dorosłą bohaterkę, która ma bardzo creepy męża, który bardzo chce mieć dziecko i bardzo ją do tego nakłania, nawet jak jej się nie chce. No ale też dowiadujemy się, że jej się faktycznie nie chce i gdzieś tam potajemnie bierze tabletki cały czas, antykoncepcyjne. I ta dziewczyna też ma koszmary, i też y, słyszy, widzi różne rzeczy. I w pewnym momencie, y, nawet bardzo szybko i zaskakująco, ten potwór z poduszka się ujawnia. Nie widzimy go jeszcze wtedy, ale on wciąga tego męża pod łóżko, chlapie stamtąd krew, dziewczyna siedzi, nie wie, co się dzieje. To jest zaskakująco szybkie, bo jednak przy tym 30-parominutowym odcinku myślałem, że to po prostu będą ogrywać ten motyw i tyle. A tutaj zadziwiająco dużo wcisnęli, jak na taki krótki odcinek. I tego się wcale nie odczuwa, tego galopu. Mhm, Bo potem zaczyna się śledztwo. Mamy trochę przeskok czasowy, ona jest przez wszystkich uznana za winną, chociaż nie ma dowodu, więc nie została postawiona w stan oskarżenia, ale wszyscy ją mają za morderczynię. Ona zaczyna robić śledztwo, okazuje się, że dużo więcej osób doświadczyło tego. Wszystko to zaczyna zawiązywać się z tą historią z początku, czyli z tą dziewczynką. A to jeszcze ma swoje dodatkowe twisty, swoje dodatkowe zwroty akcji. Jeszcze kilka osób ginie, kilka osób pojawia się na ekranie, giną, kilka wtajemniczonych, kilka niewtajemniczonych. Całkiem nieźle rozpisana ta historia, a to wszystko nas prowadzi do naprawdę bardzo fajnego, e, gorzkiego finału. I tutaj tak. ja streściłem naprawdę po łebkach, bo tutaj możemy wejść w drugi równoległy świat, który gdzieś tam jest stworzony, świat snu, bo to też się tutaj pojawia. No naprawdę dużo rzeczy, dużo rzeczy dobrze zrobionych. No i to jest dowód na to, że właśnie w krótkim formacie jeżeli jest pomysł, to można dużo upchnąć, bo mówię, tak jak miałem obawy na początku, że to jest tylko 34 minuty, to suma sumarum ja też byłem mega pozytywnie zaskoczony tym, co tutaj dostaliśmy. No, ja początkowo byłem trochę wybity, bo ja tą aktorkę główną, to jest Debbie Ryan, ja ją kojarzę tylko z takiego absurdalnego serialu nie wiem nawet jak go nazwać komediowo, obyczajowo, dramatycznego Insatiable. nie wiem jak, czy to było po polsku w ogóle przetłumaczone ja go nigdy nie skończyłem, bo tam po paru odcinkach to poziom po prostu groteski i absurdu wywalił poza skalę i trochę mi się na nią dziwnie patrzyło w takiej poważniejszej roli ale jak już usiedliśmy, wiesz to tak się ten odcinek zaczął rozkręcać to stwierdziłem, że początkowo to jest niby takie wręcz absurdalne no bo mamy praktycznie rzecz biorąc po dosłownie pokazanego potwora z podłóżka, gdzie zostają te tylko po yy, zmarłym krwawe ślady i, i, i to wszystko ale to jest super zrobione. I już mi się podobała czołówka, bo żebyśmy o tym nie zapomnieli, to no, co trzeba no. też warto podkreślić, że tutaj z kolei czołówka jest czarno-biała i jest rysunkowa, ale ona jest bardziej tak, tak w ołówku, jakby ktoś narysował. Taka kreskowa, taki trochę babaduk, ale taki niechlujnie narysowany ołówkiem. No. Dokładnie tak. I po tej czołówce, kiedy zaczyna się to śledztwo, to ja przez ten taki, no w zasadzie fatalizm, Pomimo, że teoretycznie nad naszą bohaterką no nie, nie tyka żaden zegar, to ja miałem trochę uczucie, jakbym oglądał jakiś klon ringu. Bo wiesz, mamy, mamy to śledztwo, mamy te no, dosyć no. brutalne morderstwa, mamy jakąś zagadkę z przeszłości i naprawdę... Ja jestem pod wrażeniem, jak to zostało zrobione, bo z pomysłu, który wydawał mi się początkowo absurdalny, uważam, że oni wycisnęli po prostu 200%. I to jak to się wszystko spina w finale, jak to zostaje doprowadzone właśnie do tak jak mówisz, że takiego no, mocnego, gorzkiego i w sumie zaskakującego finału, no duże brawa ode mnie za ten odcinek. Ja też jestem pod wrażeniem. Dzisiaj bardzo szybko mówimy, nawet jak na nas, mam wrażenie, że wypluwamy słowa i 30 minut a my się zamykamy z trzema odcinkami w tym dwoma naprawdę bardzo bardzo dobrymi, ale ja tu mogę tylko przyklasnąć i powtórzyć. Byłem autentycznie zaskoczony wielokrotnie, jak to zostało poprowadzone, jak dobrze to zostało spięte, jak zaskakująco, bo się absolutnie tego nie spodziewałem i z prościutkiego pomysłu przeszliśmy do czegoś złożonego, fajnego i do samego końca fajnie poprowadzonego. I cały ten klimat, zgadzam się, to jest faktycznie takie ringowe. To mieszkanie w tym, w tej kamienicy, ta, ta, ta dziewczyna, która próbuje dowiedzieć się o, o co tutaj chodzi i to jak, to jak to wszystko kończy, to jak to wszystko jest zawiązane, to jak niektóre postaci robią woltę w pewnym momencie, to jak widzimy potwora ostatecznie to on też, cała jego geneza, bo tu jeszcze mamy genezę tego potwora. No ja naprawdę, ja nie wiem, gdzie oni to powciskali. Tak krótki odcinek, a tu jest naprawdę w cholerę rzeczy e, opowiedzianych niechronologicznie. Tak, a jeszcze to też jest godne podkreślenia, że ten odcinek, no co prawda to akurat był aspekt, który zawsze był na dosyć wysokim poziomie, ale wydaje mi się, że tutaj naprawdę dobrze działa to wszystko też wizualnie, że te sceny na przykład ataków tego potwora, to by mogło wyglądać naprawdę źle i tanio, no bo mówię, no mamy dosłownie potwora z podłóżka. No ja się na sceny... początku trochę przeraziłem, bo wiesz, jak mm -hmm. ta dziewczynka śpi widzimy rękę, która po tych sprężynach, ten palec tak, z długim pazurem. Tak, tak, tak. Jezu, nie? Później, te, później w zasadzie widzimy same ręce wyskakujące i one też są właśnie takie, ale to i nadal wygląda świetnie, jak ten facet jest wciągnięty pod łóżko i jak ta krew, e, jest ta podłoga ubrudzona krwią pod łóżkiem, a ona siedzi skulona, no a potem dalej jest tylko lepiej. Tak, tak i właśnie to bym chciał podkreślić, że to też mógłby być taki aspekt, którym teoretycznie mógłby się przyczynić do porażki tego odcinka, bo by to wyglądało po prostu tanio i, i gdzieś tam burzyło ten klimat, a tego absolutnie nie ma i, i też w sumie prosty motyw i, i gdzieś tam znany i stosowany, ale to też mi się podobało, jak to było wykorzystywane właśnie cały ten wątek tego policyjnego śledztwa i tego, że w zasadzie no ta nasza bohaterka jest na cenzurowanym, bo to też po potęgowało tylko ten taki fatalistyczny klimat tego odcinka I, i mówię, no to było dla mnie też coś wyjątkowego, że niby nie mamy jakiegoś odliczania, ja i tak cały czas miałem poczucie, że jej się kończy czas, nie, bo, bo tu policja, mhm. bo tu właśnie to śledztwo, bo tu już nawet bliscy przestają jej wierzyć i tak dalej, i tak dalej. Super poprowadzony odcinek i no my czasem przecież dyskutujemy, nie, że nie wiem, ta formuła disneyowska, odcinków po 30 minut i że to czasem niby jest tak, że to my mówimy, że krótko, a później się okazuje, że i tak ten odcinek jest jakiś rozwodniony, dajmy na to, nie? No to tutaj Maneko Koto i, i spółka pokazali, jak w 30 minut po prostu e, osiągnąć super efekt i, i przedstawić naprawdę wielowątkową, rozbudowaną historię. Tak jest. Jestem pod wrażeniem tych ostatnich odcinków, bo ja w poprzednim podcaście powiedziałem, że my raczej chwaliliśmy, ale potem jak tak sobie przy wspomniałem, to jednak e, to chyba trochę mnie pamięć zawodzi, bo ja ten serial po prostu lubiłem, ale w pierwszym sezonie my raczej narzekaliśmy na te nawiązania do Murder House, do, do tego skórzanego mordercy i tak dalej i na finał. E, potem w drugim sezonie chyba też aż tak różowo nie było, a tu dostaliśmy naprawdę na te trzy odcinki e, dwie petardy, dwa fantastyczne epizody i tu moje pytanie, które siedzi w, w mojej głowie od początku tego podcastu, to już jest potwierdzone, że ten serial jest różnięty, czy ty po prostu tak założyłeś? Bo jak założyłeś, to, to, to w sumie, wiesz, no to już nie raz zakładaliśmy. No wiesz to, ja nie widzę żadnej informacji o jego przedłużeniu, bo szukałem no tego. No nigdy nie widzieliśmy, po prostu się pojawiało to przedłużenie. Yy, no w, w teorii tak, no ale tutaj jednak, wiesz, mieliśmy ten trzeci sezon, przecież to ta druga połówka, ona miała polecieć w zeszłym roku. I oni ją po prostu zostawili chyba sobie tak na Halloween, żeby mieć to Halloween jako, jako event. No ale, no mówię, no nie, nie miałem, nie, nie widziałem żadnej informacji, żeby to przedłużyli. No ale to okej, okay. jeżeli by tak było, to wiesz... Y chociaż z drugiej strony no, mega chwaliliśmy czwarty sezon Cripshow i też yy, no, oficjalnego kancela nie, nie ma. No właśnie, ale, ale wiesz, no oficjalnego kancela nie ma, ale no, nic się nie dzieje. No bo ja tak no, słowem... ale wiesz, to są takie seriale, które nie muszą trzymać obsady i tak dalej, nie? Jak no, za dwa prawda, lata stwierdzą, że nagrywamy, to po prostu werbują nowych aktorów i wio, nie? Także może dlatego oficjalnie tego nie, nie, nie ucinają, nie kancelują. No w sumie nie wiem. No zobaczymy. Ja Akurat bym się ucieszył, bo tak jak główny serial, ja naprawdę odpuściłem już lata temu i nie mam nawet ochoty specjalnie wracać, bo wydaje mi się, że po tym co widziałem, to jednak w takiej długiej formule, wiesz tam na 10 czy 12 odcinków, to, to coraz mniej mam ochotę właśnie na tego rodzaju serial. No to obejrzyj se double feature, bo pierwsza połowa, oglądałem tylko pierwszą połowę, była naprawdę spoko. No, no to ewentualnie i y, tutaj dostawałem coś, co lubię, czyli wiesz, antologie, krótsze odcinki, różnorodne i... Y, mm... Ja się zgadzam, że ten, ten pierwszy sezon był chyba najgorszy w ogóle. No właśnie mnie tam najbardziej rozbijały te nawiązania do tej, tej oryginalnej serii, ale no moim zdaniem ten serial zyskiwał. I na przykład ogólnie ten trzeci sezon, to i ta część pierwsza, i ta część druga, to był naprawdę dobry serial. I szczególnie właśnie te, te pięć odcinków ostatnich, no to ja uważam, że to były naprawdę całościowo bardzo dobre odcinki i ja bym chętnie zobaczył więcej właśnie American Horror Stories, no ale, ale czy się doczekamy, no to, to zobaczymy w przyszłości. No, mi się całościowo podobało i tobie też, bo po prostu taka forma, lubimy ją i nawet jak się trafi słabszy odcinek, to potem się trafi lepszy i, i się to przyjemnie oglądało, przyjemnie o tym gadało, ale zgadzam się zwyżkowało. No, trzeci był naprawdę dobrym, a ten ostatni zestaw, bym powiedział, że bardzo dobrym zestawem ale wiesz, Bo, bo ja było. jeszcze tak myślałem, że wiesz, na, na przykład my w pierwszym sezonie to też narzekaliśmy trochę na to, że y, często to jest spoko, że właśnie lubimy formę, że spoko pomysł, ale tam y, jak mantra się przewijało to, że widzieliśmy już to. Że jednak to były takie motywy, które y, no, na ekranie się sprawdzały, ale że to nie było nic świeżego. A ja mam wrażenie wrażenie, że ta zwyżka tego serialu była związana z tym, że jakby twórcy właśnie odeszli od tych, wiesz, prób łączenia znaczy z też były rzeczy, które widzieliśmy, nie? Te sztuczne inteligencje i tak dalej, aczkolwiek zazwyczaj i tak y, ogrywali to w jakiś nowy sposób. Ale właśnie o to chodzi, że wiesz, że to, to ja nie oczekuję super świeżości, że w ogóle mnie zaskoczą czymś, czego nie widzieliśmy, no bo nawet takie X, y, y, odcinek y, rewelacyjny, a tutaj też, no, mieliśmy motywy, które już widzieliśmy i czas to właśnie jest nie unikatowość pomysłu, tylko to jak on jest wyegzekwowany, co, no. co z nim zrobią twórcy, a tutaj nawet właśnie z takimi motywami, które na pierwszy rzut oka wydawały się, że są znane, no to oni robili coś fajnego i też na plus bardzo różnorodność, bo mówię, no nawet jak rozmawialiśmy parokrotnie, że nie wiem, że to się robi takie Black Mirror momentami, no to i, i tak, te odcinki technologiczne Technologiczne, ja bym powiedział, że one były też różnorodne, nie w obrębie jakiejś tam tematyki, którą chciały poruszać. Mm -hmm, zgadzam się. Aczkolwiek w tym zestawie odeszliśmy od, Be od Black Mirror, tak, a wróciliśmy do horroru i to wielokrotnie dobrego i mocnego. Tak. No i jeszcze za pamięci, bo to musimy odnotować. W X to w ogóle odcinek jeszcze oczko do oceny, bo stróż nocny czyta nocną zmianę Kinga. <grych> także tak jest. także tak tak jest. To, to jeszcze małe nawiązanie na koniec. No dobrze. To miejmy nadzieję, że to nie jest pożegnanie. No miejmy nadzieję, że nie. A jak nam jednak utną, to nie wiem, może ten serial Del Toro wróci za rok, bo o tym się mówiło, a ostatecznie on się nie pojawił. Pojawił. No, ale y, możecie sobie obejrzeć wszystkie y, odcinki y, wszystkich sezonów American Horror Stories na Disney Plus i polecamy Wam szczególnie ten ostatni zestaw, a za to spotkanie dziękuję Ci bardzo, Mando. Dziękuję Ci również. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. You finished.